Jana rozdział czwarty. A gdy poznał Pan, iż usłyszeli faryzeusze, że Jezus więcej uczniów czynił i chrzcił niż Jan, chociaż sam Jezus nie chrzcił, ale uczniowie Jego, opuścił ziemię judzką i odszedł znowu do Galilei, a musiał przechodzić przez Samarię. Przyszedł tedy do miasta samarytańskiego, zwanego Sychar, blisko pola, które dał Jakub Józefowi synowi swemu, a była tam studnia Jakubowa. Jezus tedy, będąc strudzony z drogi, usiadł przy studni, a było około szóstej godziny. Przyszła niewiasta z Samarii czerpać wodę, której rzecze Jezus. Daj mi pić, bo uczniowie Jego odeszli do miasta, aby nakupić żywności. Rzecze mu tedy niewiasta samarytańska. Jakże Ty, będąc Żydem, żądasz napoju ode mnie od niewiasty Samarytanki? Bo Żydzi nie przestają z Samarytanami. Odpowiedział Jezus i rzekł jej. Gdybyś znała dar Boży i kim jest ten, co ci mówi, daj mi pić, to byś go prosiła, a dałby ci wody żywej. mu niewiasta, panie, nie masz i czym naczerpać, a studnia głęboka, skądże tedy masz tę wodę żywą? Czy ty jesteś większy od ojca naszego Jakuba, który dał nam tę studnię i sam z niej pił i synowie jego i dobytek jego? Odpowiedział Jezus i rzekł jej, każdy, kto pije tę wodę, znowu będzie pragnął. Lecz kto będzie pił tę wodę, którą ja mu dam, nie będzie pragnął na wieki. Ale ta woda, którą ja mu dam, stanie się w nim źródłem wody wytryskującej ku żywotowi wiecznemu. Rzecze do niego niewiasta. Panie, daj mi tej wody, abym nie pragnęła i tu czerpać nie chodziła. Rzecze jej Jezus. Idź, zawołaj męża swego i przyjdź tu. Odpowiedziała niewiasta i rzekła. Nie mam męża. Rzekł jej Jezus. Dobrze powiedziałaś, nie mam męża, albowiem pięciu mężów miałaś, a ten, którego teraz masz, nie jest mężem twoim. To prawdę powiedziałaś. Rzecze mu niewiasta. Panie, widzę, żeś prorok. Ojcowie nasi na tej górze czcili Boga, a wy powiadacie, że w Jerozolimie jest miejsce, gdzie należy cześć oddawać. Rzecze jej Jezus. Niewiasto, wierz mi, że przyjdzie godzina, kiedy ani na tej górze, ani w Jerozolimie nie będziecie czcili Ojca. Wy czcicie, czego nie znacie. My czcimy, co znamy, albowiem zbawienie jest z Żydów. Ale przyjdzie godzina i teraz jest, kiedy prawdziwi czciciele będą cześć oddawać Ojcu w duchu i w prawdzie. Bo i Ojciec takich szuka, którzy by Mu tak cześć oddawali. Bóg jest duchem, a ci, którzy Go czczą, Powinni mu w duchu i w prawdzie cześć oddawać. Mu niewiasta, wiem, że przyjdzie Mesjasz, to jest Chrystus, ten, gdy przyjdzie, oznajmi nam wszystko. Rzecze jej Jezus, ja nim jestem, ten, który z tobą mówię. A wtedy przyszli uczniowie Jego i dziwili się, że z niewiastą rozmawia, wszakże żaden nie rzekł, o co pytasz albo o czym z nią rozmawiasz. I zostawiła niewiasta wiadro swoje i poszła do miasta i powiedziała ludziom, pójdźcie, zobaczcie człowieka, który wszystko mi powiedział, co uczyniłam, czy to nie jest Chrystus? Wyszli więc z miasta i przyszli do Niego. A tymczasem prosili Go uczniowie mówiąc, mistrzu, jedz! A On im rzekł, mam ja pokarm do jedzenia, o którym wy nie wiecie. Mówili tedy uczniowie między sobą, czy mu kto przyniósł jeść? Rzecze im Jezus, Moim pokarmem jest to, abym czynił wolę tego, który mnie posłał i wykonał dzieła jego. Czyliż wy nie mówicie jeszcze cztery miesiące, a żniwo przyjdzie? Otóż powiadam wam, podnieście oczy swoje i przypatrzcie się polom, że już białe są ku żniwu. I kto żnie, bierze zapłatę i zbiera owoc na żywot wieczny, aby i ten, który sieje, radował się razem z tym, który żnie. Albowiem w tym spełnia się przysłowie, że inny jest, który sieje, a inny, który żnie. Ja was posłałem, rządź to, nad czym wy nie pracowaliście. Inni pracowali, a wyście weszli w pracę ich. I z tego miasta wielu Samarytan uwierzyło w niego przez opowiadanie niewiasty, która świadczyła. Wszystko mi powiedział, co uczyniłam. Gdy tedy przyszli do niego Samarytanie, prosili go, aby u nich został. I został tam dwa dni. I dużo więcej ich uwierzyło dzięki nauce Jego. I owej niewieście mówili, już nie z powodu Twego opowiadania wierzymy, albowiem sami słyszeliśmy i wiemy, że to jest prawdziwie Zbawiciel Świata Chrystus. A po dwóch dniach wyszedł stamtąd i poszedł do Galilei. Albowiem sam Jezus oświadczył, że prorok w ojczyźnie swojej nie jest w poważaniu. A gdy przyszedł do Galilei, Przyjęli go Galilejczycy, którzy widzieli wszystko, co w Jerozolimie czynił w święto, bo i oni przyszli na święto. Wtedy znowu przyszedł Jezus do kany galilejskiej, gdzie był uczynił z wody wino i był w Kapernaum pewien dworzanin królewski, którego syn chorował. Ten usłyszawszy, że Jezus przyszedł z ziemi judzkiej do Galilei, poszedł do niego i prosił go, aby wstąpił i uzdrowił syna jego, bo był bliski śmierci. I rzekł do niego Jezus, Jeśli nie ujrzycie znaków i cudów, nie uwierzycie. Rzecze mu dworzanin królewski, Panie, wstąp, nim umrze dziecię moje. Rzecze mu Jezus, Idź, syn Twój żyje. I uwierzył ów człowiek słowo, któremu powiedział Jezus i poszedł. A gdy już wracał, spotkali go słudzy jego i oznajmili, mówiąc, Dziecię Twoje żyje. Tedy ich pytał o godzinę, w której mu się polepszyło. I rzekli mu, wczoraj o godzinie siódmej opuściła go gorączka. Poznał wtedy ojciec, iż to była godzina, w której mu rzekł Jezus, Syn Twój żyje. I uwierzył sam i cały dom Jego. To znowu jest drugi cud, który uczynił Jezus, przyszedłszy z ziemi judzkiej do Galilei.